Mami, co robisz? Masz wolny czas, czy jesteś zajęta? Nudzę się. Może spacer? Dziewczyny? A może galeria handlowa? Co? Tu jest lista. Jest krótka? No to nie ma problemu. Mami, a ty masz swoją listę? Tak, ale ja mam długą listę. Zakupy to jest mój plan na jutro. Ale może być też na dzisiaj. Okej. Okay. A ty, Karol, co chcesz z galerii? Sportowe auto? Ha, ha, ha! Ale mam inteligentnego brata.